To są informacje Polskiego Radia 24. Przez wiele lat był ważną postacią polskiej polityki. Wspominamy zmarłego Andrzeja Olechowskiego. Trzymiesięczny miesięczny areszt dla sprawcy tragicznego wypadku na Śląsku. Zginął w nim poseł Litewka. Do podpisu rozporządzenie tak skandują w Warszawie uczestnicy protestu związani ze środowiskiem LGBT. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Powinien być wzorcem do naśladowania, jeśli chodzi o sposób uprawiania polityki. Tak o zmarłym w nocy Andrzeju Olechowskim mówi Bronisław Komorowski. Za kilka minut były prezydent będzie naszym gościem. Andrzej Olechowski był ministrem spraw zagranicznych i finansów. Wspólnie założyliśmy coś wielkiego, mówi Grzegorz Schetyna. Senator KO wspomina Andrzeja Olechowskiego jako osobę bardzo pomysłową. Był zaangażowany w pracę programową, w pracę klubów obywateli. Kaczyński, bardzo zaangażowany, osoba, która dawała z siebie naprawdę wiele w sensie programu emocji e, takiej intensywnej obecności w polskim życiu publicznym przez lata. To była znacząca postać, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Był to przez wiele, wiele lat uczestnik naszego życia publicznego. No nie ukrywam, po zupełnie innej stronie niż ja. No był to kiedyś konkurentem mojego brata świętej pamięci w wyborach warszawskich. No ale to była na pewno postać znacząca. No i człowiek, który szczególnie w szczególnie tych pierwszych dwóch dziesięcioleciach nowej Polski odegrał rolę, no, którą ocenią historycy. Andrzej Olechowski był współzałożycielem w 2001 roku Platformy Obywatelskiej razem z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem. Dwukrotnie kandydował na urząd prezydenta. Było to w 2000 i 2010 roku. Andrzej Olechowski zmarł w wieku 78 lat. Tylko izolacja podejrzanego spowodowanie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka pozwoli na rzetelne prowadzenie śledztwa w tej sprawie. Tak jak mówi prokurator Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o tymczasowym areszcie. 57-latka. Spędzi on za kratami 3 miesiące, ale jego sytuacja może się zmienić, informuje prokurator Kilian. Jednakże dodał w swoim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 Dane zostanie wnikliwej analizie. Prokurator, referent jeszcze z początkiem przyszłego tygodnia podejmie decyzję co do tego, czy orzeczenie to zostanie przez niego zaskarżone, czy też może zgodzimy się z optyką przedstawioną przez sąd. Według śledczych podejrzany powinien pozostać w areszcie ze względu na powagę sprawy grożącą karę oraz ryzyko ucieczki. 57-latkowi grozi 8 lat więzienia realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej domagają się osoby związane ze środowiskiem LGBT. Od ponad godziny protestują przed Kancelarią Premiera w Warszawie. Wyrażają swój sprzeciw wobec opieszałości ich zdaniem rządu w sprawie umożliwienia transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Andrzej Pindych mówi, że przyszedł walczyć o swoje prawa.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 Sprawy dla siebie najważniejsze. Protest jest pokłosiem wydanego w ubiegłym miesiącu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nakazał on przepisania aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Miał to zrobić warszawski Urząd Stanu Cywilnego. Rząd deklarował opracowanie rozporządzenia oraz wytycznych, ale do tej pory takie dokumenty nie powstały. Pienicy flisacy rozpoczęli sezon spływu przełomem Dunajca. Łodzie poświęcił metropolita krakowski kardynał Grzegorz Reś. Uroczystość odbyła się w Sromowcach wyżnych. Podczas mszy świętej kardynał Reś mówił w homilii o nawróceniu ekologicznym i odpowiedzialności człowieka wobec stworzenia. Odwoływał się do nauczania papieża Franciszka zawartego w encyklice Laudato Si. Kardynał Reś wskazywał na potrzebę postawy wdzięczności, Współzależał współzależności oraz odpowiedzialności w relacji człowieka z przyrodą. To były informacje Polskiego Radia 24. Silny porywisty wiatr, tak jest na północy i na wschodzie kraju najmocniej wieje nad morzem w porywach do ponad 90 km na godzinę. Najwięcej słońca na południu i w centrum. Na północy może pokropić przelotny deszcz. Letnia temperatura na Śląsku i w Małopolsce do 21 stopni, na Mazowszu 17, na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach chłodniej tam do 12 stopni. Radio 24. Słowem wszystko. 6,5 minuty po godzinie 16 w Polskim Radiu 24 wspominamy Andrzeja Olechowskiego, ekonomistę, polityka, byłego ministra finansów i ministra spraw zagranicznych, polityk, odszedł w wieku 78 lat. Wspominają go jego przyjaciele, wspominają go jako symbol uprawiania polityki z szacunkiem i to ludzie z różnych stron sceny. Politycznej i za chwilę będziemy jeszcze wspominać. Gość polskiego radia 24. A razem z nami były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry, witam pana i widzę słuchaczy. Panie prezydencie, w przypadku pożegnania i wspomnienia takich osób jak Andrzej Olechowski, zwykle mówi się o jego dokonaniach na tej kanwie publicznej, ale ja bym chciał pana prezydenta zapytać najpierw o sferę prywatną, bo panowie znali się od lat. Jaki był Andrzej Olechowski? Był człowiekiem powiedziałbym taki, który potrafił świetnie zachowywać się w sytuacjach absolutnie oficjalnych, formalnych. Był człowiekiem bardzo dobrze wychowanym, z taką ogromną kindersztubą z dużą dyscypliną także językową, z umiejętnością także mówienia atrakcyjnie, ale językiem człowieka kulturalnego, ale jednocześnie był człowiekiem bardzo taki powiedziałbym swobodny, był łatwym w nawiązywaniu relacji, aczkolwiek trzymał czasami dystans, bardzo długo byliśmy zawsze per pan panie Andrzeju, panie Bronku i tak, ale jednocześnie był człowiekiem, który swoją ogrom... miał poczucie własnej wartości, wiedział doskonale, że jest świetnie przygotowany do pełnienia różnych funkcji, wysokich funkcji państwowych, no co nie było takie trudne na tle no taki dosyć szeroko reprezentowanej raczej postaw takich rewolucjonistów którzy prawda, gdzieś tam jeszcze niedawno drukowali Podziemną bibułę, gdzieś po piwnicach, on się wyróżniał takim przygotowaniem pod każdym względem. No, miał ogrom, bardzo duże doświadczenie polityczne, ale był też bardzo miłym człowiekiem w rozmowie takiej bezpośredniej. Ja najmilej wspominam rozmowy z nim, zarówno te, kiedy się tam powiedziałbym, no jakoś omawiało kwestie czysto polityczne, przeżywało się sprawy polityczne, ale także i te z późnego okresu. To znaczy, kiedy już obaj byliśmy w zasadzie poza aktywną polityką, poza uprawianiem tej polityki, z zainteresowaniem i z żywym zaangażowaniem, ale rozmowy dotyczyły, były na tle polityki, ale dotyczyły spraw czysto prywatnych. Najciekawsze były rozmowy z Andrzejem Olechowskim, które dotyczyły jego doświadczenia z zakresu tego, co można zrobić w tym zmieniającym się gwałtownie świecie, aby przekazać własnym dzieciom, a przede wszystkim własnym Własnym wnukom, bo tu już jako dziadkowie rozmawialiśmy, przekazać jakąś wrażliwość kwestiach na przykład tradycji własnych rodzin, a na przykład w zakresie docenienia, docenienia świata wiary jako budującego lepszych ludzi, budujących lepszych także obywateli państwa polskiego. To były takie ciekawe bardzo rozmowy, w których nie wystarczało doświadczenie polityczne, a potrzebne było także doświadczenie życiowe. A jeśli chodzi o politykę, panie prezydencie, to przed chwilą w serwisie informacyjnym słyszeliśmy wypowiedź prezesa największej polskiej partii opozycyjnej, Prawa i Sprawiedliwości. I on powiedział, cytuję, Andrzej Olechowski odegrał rolę, którą ocenią historycy. Pytam więc pana prezydenta jako historyka, jak pan ocenia rolę, którą w polskiej historii odegrał Andrzej Olechowski? Co widzę, że szef największej partii opozycyjnej uciekł o, o także od tego, od odpowiedzialności za jednak no, bardzo brutalne ataki na Andrzeja Lechowskiego w różnych okresach w wykonaniu bliskich tej partii opozycyjnej osób. Natomiast jaki Andrzej Olechowski, on był wie pan, to był taki powiedziałbym, on był konserwatywnym liberałem. To znaczy, co ja, co ja, mnie szalenie pasowało, dla mnie był gwarancją potem w Platformie Obywatelskiej takiej utrzymania wrażliwości y, y, prowolnorynkowej kapitalistycznego tak bym powiedział, ale jednocześnie no właśnie w połączeniu z takim yy, pewnym konserwatyzmem umiarkowanym konserwatyzmem dotyczącym życia obyczajowości tradycji właśnie świata wiary to było takie dobre połączenie według mnie bardzo potrzebne Polsce i myślę sobie, że tak dzisiaj, że Andrzeja Rychowskiego zabrakło jako jednego z Wielu osób z tamtego pokolenia, które reprezentowało właśnie taką umiejętność łączenia pewnej dużej dozy ideowości i postawy propaństwowej, no jednak z pewnym umiarkowaniem, spokojem, z takim odejściem, niechęcią do rewolucji we wszystkich wymiarach, także obyczajowych. No myślę, że od tego rolę, rolę w wielu wypadkach takiego fachowca stabilizatora, który potrafił się dogadywać, porozumiewać z ludźmi o bardzo różnych życiorysach i zaangażowaniach, bo sam miał bardzo bogate doświadczenie i miał taką właśnie umiejętność komunikowania się z innymi i miał poczucie własnej wartości. Tak trzeba to powiedzieć. Wystarczyło na niego popatrzeć, na jego wzrost, jego sylwetkę, że myśleć ho, ho, To jest solidny. Minister finansów wystarczyło popatrzeć na jego sposób noszenia się zachowywania żeby powiedzieć, o to jest odpowiedni minister od dyplomacji więc budził zaufanie i można powiedzieć panie prezydencie że współtworzył fundamenty polskiej transformacji. No do pewnego stopnia. No, nie był tym architektem, który, ale na pewno był budowniczym. Był przykładem ludzi, którzy z bardzo skomplikowanymi czasami życiorysami politycznymi, ale odegrali niesłychanie pozytywną rolę przy przekształcaniu ojczyzny na kraj ludzi wolnych, kraj ludzi o podstawach demokratycznych, kraj ludzi zorientowanych na kulturę świata zachodniego, a nie wschodniego. I tak w Polskim Radiu 24 mówił były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Powtórka programu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 niektórzy urzędnicy, że te gaje oliwne, które w rzeczywistości nie powstawały, to y, czasami y, greccy rolnicy wynosili doniczki, żeby zdjęcia satelitarne, jak to krążą i sprawdzają, czy wszystko jest wykorzystywane zgodnie z unijnymi regułami, żeby te zdjęcia satelitarne oddawały niby rzeczywistość. Takie stektury mogli też zrobić. Na przykład. Teraz nie chodzi tylko o to, że te drzewa istniały czy nie istniały, ale także kto był właścicielem tej ziemi. Okazuje się, że wiele osób podawało się za właścicieli ziem, które w ogóle do nich nie należały. Deklarowali gospodarstwa rolno lub pastwiska położone daleko od swoich miejsc zamieszkania. Sfałszowali adresy, umowy. Afera duża. Skinas na pomoc. Margarity Skinas powraca do greckiego rządu aby sytuację ratować, jako że ma dobre kontakty także w komisji, dobre kontakty w Brukseli,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 Jakie kraje czekają w kolejce? Jakie mają największe szanse na wejście do Unii Europejskiej? A jakie mają największe problemy? Zapraszamy więc Państwa do terminalu odlotów, gdzie zebrała się kolejka krajów chętnych do przystąpienia do Unii Europejskiej. Sprawdzimy, kto w tej kolejce jest, kto się do niej wpycha, kto z niej wyleciał i kto ma największe szanse, aby odlecieć jako pierwszy. Ale na początek to, o czym dziś nie powiemy. A nie będziemy dziś mówić o węgierskich wyborach. Przede wszystkim dlatego, że nie znamy ich wyniku, więc nie ma co w tym momencie rozważać różnych scenariuszy. A po drugie dlatego, że już to też niejako robiliśmy w odcinku, który był poświęcony sytuacji na Węgrzech. Odcinek 61. Nie tak dawno, gdzie patrzyliśmy na sytuację z perspektywy Brukseli. Rozmawiając także z wiceszefem partii TISA, której sondaże dają w tym momencie największe szanse na zwycięstwo.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 Który chyba możemy teraz powiedzieć, jeżeli nastąpi rozszerzenie, będzie pierwszym, który bramę Unii Europejskiej przekroczy, czyli Czarnogóra. Prymus wśród tych wszystkich kandydatów niemal pewny przypadek do rozszerzenia. Zresztą ma takie hasło 28 członek Unii Europejskiej w roku 28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 Powtórka programu. 49 minut po godzinie 16 w Polskim Radiu 24. Kontynuujemy wspominanie Andrzeja Olechowskiego. Przypomnijmy, były minister finansów, były minister spraw zagranicznych, dyplomata, naukowiec, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej odszedł w wieku 78 lat. Gość Polskiego Radia 24 razem z nami już teraz dziennikarz, publicysta, tłumacz pan Adam Szostkiewicz. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, Donald Tusk pisze w mediach społecznościowych o tym, że z Andrzejem Olchowskim spotkał się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, by zbudować projekt na rzecz silnej, nowoczesnej i europejskiej Polski. Z trzech tenorów został już tylko jeden. Kończy się pewien rozdział historii. Na pewno się kończy i na pewno akurat Andrzej Olechowski jest ważną postacią w tym rozdziale historii. Przypomnijmy, że mówimy o przełomie demokratycznym po 89 roku pan Olechowski aczkolwiek miał już za sobą spore doświadczenie, karierę w instytucjach związanych z Polską Ludową to jednak znalazł się po stronie właśnie tej demokratycznej transformacji i odegrał w niej moim zdaniem znaczącą rolę. Był jednym z architektów transformacji, tak można powiedzieć, bo choć nie bezpośrednio wpływał choćby na te ekonomiczne procesy, to jednak w jakimś stopniu je projektował. Był tak, oczywiście był wykonawcą, powiedziałbym bardziej niż architektem mm -hmm. tego wielkiego planu, plany odbudowy polskiej niepodległości, polskiej państwowości niezależnej i w tym wszystkim miał swój udział nie tylko jako funkcjonariusz, że tak powiem, jako minister, o czym pan sam wspomniał i to nie byle jaki minister, bo minister finansów i minister Minister Spraw Zagranicznych. On y, po prostu wcielał w życie to, co większość demokratyczna przeprowadzała w parlamencie i potem już po prostu w polityce polskiej. Oczywiście będzie wspominany różnie, dlatego że y, ten podział polityczny, który mamy dzisiaj, myślę, że nie pozwoli wypracować jakiegoś wspólnego stanowiska i pożegnać go tak, jak może byśmy sobie to wyobrażali. Odchodzi ważny polityk, można powiedzieć w jakimś stopniu mąż stanu, postać przełomowa, związana z przełomem, ale jednak już na w życiu politycznym, codziennym będzie dyskusja teraz, czy rzeczywiście te zasługi są takie wielkie jakie są i na pewno dla prawicy obecnej on nie będzie żadnym żadnym e, wzorem do naśladowania ani nie będą go chwalić. Tak, tak się układa nasze życie polityczne w tej chwili. Przypomnijmy, że, że był przecież jednym e, z wymienionych na tak zwanej liście Macierewicza i nigdy się nie wyparł, stanął, że tak powiem z podniesioną przyłpicą w tej sprawie. Przyznał się do współpracy z wywiadem ekonomicznym w czasie PRL-u. A jednak moim zdaniem, a miałem z nim do czynienia też i osobiście, nawet prywatnie, on te swoje winy, jeśli to są winy, bo to osobny temat, to je jakoś naprawił. Ja pamiętam, jakie on robił wrażenie, też pracowałem w latach 90. w polskiej redakcji stacji BBC w Radio World Service i stamtąd obserwowałem wrażenie, jakie Andrzej Olechowski wywierał na znaczących gremiach politycznych zachodu. Spodziewano się, że, że będzie ktoś taki, no... Polityk z postsowieckiej części Europy, wiadomo, nie bardzo tutaj jakichś oczekiwań należało się spodziewać. Tymczasem pojawia, pojawiał się na tych gremiach y, y, y, pan o, o dużej... Nie tylko, że wysoki, wyższy niż większość uczestników tych zachodnich gremiów, ale też o bardzo dobrej prezencji i mówiącej bardzo dobrze po angielsku i to wydawałoby się drobna rzecz, ale takie rzeczy mają znaczenie także w polityce i dyplomacji, ponieważ nagle okazuje się, że Polska odrodzona, Polska demokratyczna ma takich przedstawicieli, którzy mogą występować na forum międzynarodowym. Więc ja uważam, że przy całej tej kontrowersji dotyczącej tej perelowskiej kariery pana Olechowskiego, to jednak y, trzeba mu oddać te, te zasługi, i które już y, ma na koncie w, w Polsce odrodzonej. I myślę, że tak go zapamięta większość obozu politycznego, klasy politycznej, ale z pewnością nie cały Ten, cała klasa polityczna, z pewnością nie prawica, z pewnością także, może przypomnę, Jan Rokita, który kiedyś był ważną postacią w Platformie, od czegośmy zaczęli rozmowę obywatelskiej. Jednym z współtwórców był tej formacji, która do dzisiaj przecież funkcjonuje i nawet teraz rządzi. I on się właśnie z panem Olechowskim poróżnił do tego stopnia, że właściwie doprowadził do tego, że Olechowski ze swoimi wielkimi zdolnościami, talentem i możliwościami ciągle opuścił Platformę. Chodziło o sprawę zasadniczą, to znaczy o relacje Polski z Unią Europejską. Myśmy się przygotowywali do akcesji. I poszło o to, że pan Rokita już wtedy był taki powiedzmy dzisiejszym językiem suwerenista i obawiał się po prostu konstytucji europejskiej, którą wtedy przygotowywano. Zresztą ona ostatecznie i tak została odrzucona w wolnych referendach w Europie Zachodniej, więc było po problemie. Niemniej jednak ten moment wydaje mi się też ważny, żeby jakoś sprofilować Andrzeja Olechowskiego politycznie. Tak. On po prostu był mniej więcej, dzisiaj byśmy powiedzieli, raczej liberalnym konserwatystą, a w żadnym razie nie był zwolennikiem zwłaszcza tej post Komunistycznej lewicy Adam I takim, go, takim go zapamiętamy. Był razem z nami. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to wspomnienie. Dziękuję bardzo.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 Media ekspert. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie.